Słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia Minęła 17. Sala Kameralna. Nasz program cały czas realizuje Paweł Worobiej przy mikrofonie Michał Demski. Dzień dobry. Nasze dzisiejsze spotkanie upłynie nam w rytmie polonezów. Jednak nie tych, które pisali polscy kompozytorzy, ale ich zagraniczni koledzy po fachu. Co więcej, niektórzy z nich nie byli tylko kompozytorami. Pisali na przykład bardzo intrygujące traktaty, a jeden z bohaterów naszego spotkania był nawet całkiem znanym wynalazcą. Na pomysł tego polonazowego spotkania wpadłem, kiedy przeczytałem krótki biogram Johanna Filipa Kirnbergera, niemieckiego kompozytora, który urodził się w 1721 roku w Turyngii w Zalfeld. Był jednym z uczniów Jana Sebastiana Bacha. Studiował u niego w Lipsku, gdy miał mniej więcej 20 lat. Ta interesująca nas dziś część jego biografii zaczyna się w momencie, w którym kończy kształcić się u słynnego lipskiego kantora. Na początku lat 40. XVIII wieku Kirnberger wyruszył w podróż po terenach Rzeczpospolitej. Rezydował jako kompozytor i muzyk na dworach ponińskich, żewuskich i lubomirskich, a potem został kapelmistrzem przy klasztorze Benedyktynek w Lwowie. Do Polski wyjechał na pewno po to, by trochę zarobić, ale przyświecał mu także inny cel – polonezy. Na polskich dworach mm, poznawał ten taniec. W tamtych czasach w Europie, a przynajmniej w Niemczech i bliskich krajach względem Polski, mm, pano geograficznie panowała moda na polonezy właśnie, na wplatywanie ich do sonat, suit, innych utworów, w których można było zawrzeć także taką taneczną część. Kinberger, kiedy spędził już kilka lat osłuchując się z polonezami i pewnie też tańcząc je razem z polską szlachtą, uznał, że jest ekspertem. I po powrocie do Niemiec napisał traktat. Der allzeit fertige Polonezen und Menueten Komponist, czyli kompozytor zdolny napisać w każdym momencie Poloneza lub Menuet. Podobno opracował nawet własny system pisania polonezów oparty na rzucie kostką. Ciekawe co powiedzieliby na to przedstawiciele XX-wiecznej awangardy, którzy opracowywali swoje ale aleatoryczne metody. Johann Philipp Kindberger napisał wiele polonezów na fortepian, na instrumenty klawiszowe. Ale wplódł także jeden do swojej sonaty Edur na skrzypce i klawesyn obligato. Będzie to w zasadzie polonezik. Usłyszymy go w trzeciej części. Grają Ulla Bundis, skrzypce i Kristine Schornsheim, klawesyn. akurat był menuet, ale wcześniej usłyszeliśmy poloneza. Jestem ciekawy, co państwo o nim sądzą. Um, jak zinterpretował ten polski taniec Johann Philipp Kirnberger w swojej, swojej sonacie Edur na skrzypce i Klawesen obligato. Um, usłyszeliśmy ją w wykonaniu Uli Bundis skrzypce i Christine Schornsheim klawesyn. Dziś w dwójkowej sali kameralnej słuchamy polonezów pisanych przez zagranicznych kompozytorów. Jednym z nich był na przykład Józef Haydn. Na dworze Esterhazich, przede wszystkim na zamówienie księcia Mikołaja Józefa, skomponował wiele triów barytonowych, czyli na instrument podobny do Wiolita Gamba, ale z rezonującymi strunami. Wśród tych kompozycji znalazły się też Inny, inny rodzaj takiej właśnie takiej kompozycji, w której baryton zostaje użyty, czyli divertimenta albo kasacje i są to suity z różnymi krótkimi tanecznymi utworami. W divertimencie Adur u Hobokena rozdział 12 pozycja 19 Haydn jako ósmy utwór umieścił właśnie Polones. Posłuchajmy go w zestawieniu z wolną dziesiątą częścią tego divertimenta. Gra zespół Aria Lacrime Consort. Wow. Polonez, a, wcześniej, a później, przed chwilą, słuchaliśmy Largo z Divertimenta Józefa Haydna, Hoboken 12, pozycja 19. Dziewię Grał zespół Aria Lacrime Consort. Przyznaję państwo, że magiczne jest to, to brzmienie barytonu, instrumentu, w którym rezonują struny, te serdeczne struny i przez to tworzą taką bardzo ciekawą fakturę, której trudno się oprzeć. Kolejnym bohaterem naszego spotkania w sali kameralnej będzie Theobald Bym. Na początku audycji wspomniałem państwu o wynalazcy. I właśnie ten niemiecki kompozytor, który urodził się w Monachium w 1794 roku, jest autorem szeregu wynalazków muzycznych i niemuzycznych. Zastrzegał patenty z zakresu produkcji pozytywek i budowy fortepianów. Pracował także nad wynalazkami, które miały usprawniać transmisję mocy w maszynach ro rotacyjnych, Udoskonalał skład stopu żelaza, a także wynalazł iskrzący komin lokomotywy i można powiedzieć w odpowiedzi na to skonstruował teleskop do lokalizacji ognia i pożarów. Warto też dodać, że Teobald Bym oprócz tych wszystkich zajęć, tych technicznych i mniej technicznych, był także flecistą i konstruktorem fletów. Nazywano go nawet Paganinim fletu, a więc jeszcze Virtuos. To kolejna etykieta, którą możemy mu mm, dołożyć do tego bogatego wachlarza. Większą część jego dorobku mm, tworzą więc kompozycje na flet. Tutaj już nie, po, nie pochylił się więcej nad, e, nad innymi utworami, na przykład na orkiestrę. E, I ten instrument, a więc flet usłyszymy w jego wielkim polonezie. Op. 16. Napisał go, gdy miał mniej więcej 30 lat. Składa się z introdukcji i zasadniczej tej polonezowej części. Posłuchajmy go w interpretacji Rachel Brown, Flet i Simona Nicholsa, fortepian. Thank mm -hmm. Wielki Polones op. 16 Teobalda Byma. Grali Rachel Brown na flecie i Simon Nichols na fortepianie. Teobald Bym, flecista virt virtuos, konstruktor fletów. Wynalazca i kompozytor. Dodać można jeszcze, że właśnie jego nazwisko firmuje współczesny system budowy fletów i także innych instrumentów dentych, których to właśnie on opracował to, jak chwytać flet tak, aby usprawnić grę i uzyskać jak najlepsze efekty na estradzie. Bym urodził się w 1794 roku, 9 kwietnia, więc dwa dni temu minęły 232 lata od jego urodzin. Dziś w dwójkowej sali kameralnej słuchamy tego, jak polonezy pisali zagraniczni kompozytorzy. Zaczęliśmy od utworu samozwańczego polonezowego eksperta, czyli Johanna Filipa Kirnbergera. Potem przyszedł czas na klasyka wiedeńskiego Józefa Haydna. Przed chwilą słuchaliśmy przykładu z pierwszej połowy XIX wieku, a teraz czeka nas druga połowa tamtego stulecia i utwór Antonina Dworzaka. Czeski kompozytor w 1800 w 1879 napisał poloneza z okazji koncertu, w którym brał udział on sam, ale także jego znajomy wiolonczelista. Alois Neruda. Dworzak często powierzał mu wykonywanie własnych utworów. W tym przypadku nasz polski taniec pojawia się w czystej formie, czystej, tej, którą usłyszał w nim Antonin Dworzak jedynie na początku i na końcu kompozycji. Jestem ciekawy, czy przekonuje państwa to, jak kompozytor wypełnił środkową część tego utworu. Słuchamy interpretacji wiolonczelisty Christiana Poltery i pianistki Katrin Stott. Nie na sam fortepian, a na wiolonczelę. To utwór, który skomponował w 1879 roku i zaginął na blisko 50 lat. Nie wiadomo czemu, być może trudność w wykonywaniu tego utworu spowodowała, że zaginął i nie został odkryty przez pianistów i przede wszystkim wiolonczelistów. No ale z tej ciemności dziejów wydobyli go Christian Poltera i Katrin Stota, więc wiolonczelista wirtuoz wiolonczeli i pianistka Catherine Stott. Um, usłyszeliśmy w ich wykonaniu Poloneza tego XIX-wiecznego. I w ten sposób dotarliśmy do krańcowego etapu tego polonezowego, tej polonozowej audycji w dwójce. I wrócimy do momentu, od którego zaczęliśmy nasze spotkania, a więc do muzyki kompozytora, którego traktat zainspirował mnie do wybrania dzisiejszych polonezów. Mowa o Johanie Filipie Kirnbergerze. Sięgniemy po jedną z jego kilku sonat napisanych na FLET z towarzyszeniem basso Continuo. Wracamy więc też poniekąd do innego bohatera naszego spotkania, XIX-wiecznego króla muzyki fletowej, Teobalda Byma. Nie usłyszał najprawdopodobniej ani nie przeczytał dziewiątej sonaty Gemol Kirnbergera, To raczej mało prawdopodobne, ale zainteresowała ona trio współczesnych, świetnych kameralistów: fletistę Wilberta Hacelceta, wiolonczelistę Japa Terlindena i Jacques'a Ocha, klawesynistę. Dziewiąta sonata fletowa g moll Johanna Filipa Krinbergera. Amen. Yeah. Thank <laughs> you. Wilbert Hacelcet, Japter Linden i Jacques Och. Wykonali sonatę fletową Gemol numer 9 Johanna Filipa Kirnbergera napisaną w 1761 roku w Berlinie, gdy kompozytor powrócił z Polski, gdzie uczył się komponować polonezy. I my tak samo jak ten pomysłowy, zaradny uczeń Jana Sebastiana Bacha wracamy z naszej podróży do świata polonezów, naszego muzycznego towaru eksportowego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Państwu dobrego popołudnia. Michał Demski.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 Zapraszam w środę po 13. Monika Zając. Dźwięk. Jak go zarejestrować i dopasować do filmu? Jak powstawały nagrania do języków z wody, czyli instalacji audiowizualnej w Pawilonie Polskim na tegorocznym Biennale w Wenecji?